Rozdział dziewiąty Moroni wzywa do nawrócenia ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa. Sławi Boga cudów, który daje wiernym objawienia, dary ducha i znaki. Cuda ustają z powodu braku wiary. Znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Ludzie powinni być mądrzy i pracować nad swym zbawieniem, z bojaźnią i drżeniem przed Panem. A teraz mówię do tych, którzy nie wierzą w Chrystusa. Czy uwierzycie w ten wielki dzień, gdy Pan przyjdzie, a ziemia zwinie się niczym zwój i jej składniki stopią się w żarze płomieni? Tego wielkiego dnia, gdy staniecie przed Barankiem Bożym, czy powiecie wtedy, że Bóg nie istnieje? Czy będziecie wtedy nadal twierdzić, że nie ma Chrystusa i że nie widzicie Baranka Bożego? Czy uważacie, że Pozostaniecie z Nim, mając świadomość własnej winy? Czy uważacie, że moglibyście być szczęśliwi, pozostając z Nim, który jest święty, gdy wasze dusze gnębi świadomość waszej winy, świadomość, że znieważaliście Jego prawa? Mówię wam, że bylibyście bardziej nieszczęśliwi przebywając ze świętym i sprawiedliwym Bogiem ze świadomością waszej nieczystości przed Nim niż gdybyście pozostawali pośród potępionych dusz w piekle oto gdy zobaczycie się obnażeni w swej nieczystości przed Bogiem i zobaczycie chwałę Boga i świętość Jezusa Chrystusa ogarnie was niegasnący ogień nawróćcie się do Pana niewierzący Módlcie się ze wszystkich sił do Ojca w imię Jezusa, a może zostaniecie wybieleni krwią baranka i będziecie bez winy, czyści i piękni w ten wielki i ostatni dzień. Mówię do Was, którzy zaprzeczacie objawieniom Boga, twierdząc, że nie ma więcej darów ducha, objawień, proroctw, uzdrowień, mówienia w językach i tłumaczenia języków. Oto mówię wam, że kto temu zaprzecza Nie zna Ewangelii Chrystusa I nie czytał Pisma Świętego A jeśli czytał Nie zrozumiał Czyż bowiem nie czytamy Że Bóg jest ten sam Wczoraj, dzisiaj i na wieki Że nie zmienia się nawet W najmniejszym stopniu I jeśli wyobrażacie sobie Boga Który jest zmienny nawet W najmniejszym stopniu Waszym Bogiem nie jest Bóg cudów Ale ja wam pokażę Boga cudów Boga Abrahama, Izaka i Jakuba I jest to ten sam Bóg, który stworzył niebo, ziemię i wszystko co w nich jest Oto stworzył On Adama, przez którego nastąpił upadek człowieka I ponieważ nastąpił upadek człowieka, przyszedł na świat Jezus Chrystus ojciec i syn i przez niego nastąpiło odkupienie człowieka dzięki odkupieniu człowieka przez Jezusa Chrystusa ludzie są z powrotem przywiedzeni przed Pana i tak wszyscy ludzie są odkupieni przez śmierć Chrystusa która przynosi zmartwychwstanie i wykupuje ich od wiecznego snu z którego wszyscy zostaną przebudzeni mocą Bożą gdy zabrzmi trąba i wszyscy zarówno mali jak i wielcy staną na Jego sąd odkupieni i oswobodzeni z wiecznych więzów śmierci która jest śmiercią ciała wtedy zostaną osądzeni przez świętego Boga i kto jest nieczysty pozostanie nieczysty a sprawiedliwy pozostanie sprawiedliwy szczęśliwy pozostanie szczęśliwy a nieszczęśliwy pozostanie nieszczęśliwy a teraz pytam was Wszystkich, którzy uważaliście, że Bóg nie jest w stanie dokonać cudów. Czy nastąpiło już wszystko, co przepowiedziałem? Czy nadszedł już koniec? Mówię wam nie. I Bóg nie przestał być Bogiem cudów. Czyż dzieła Boga nie są cudami w waszych oczach? Kto może pojąć cudowne dzieła Boga? Kto powie, że nie było cudem stworzenie Jego słowem, Nieba i ziemi, czy stworzenie mocą Jego Słowa człowieka z prochu ziemi? Kto powie, że nie dokonano cudów mocą Jego Słowa? Kto powie, że Jezus Chrystus nie dokonał wielu wielkich cudów lub że apostołowie nie dokonali wielkich cudów? Jeśli wtedy dokonywano cudów, dlaczego Bóg miałby przestać być Bogiem cudów, a mimo to pozostać niezmiennym Bogiem? Oto mówię wam, że Bóg się nie zmienia. Jeśli by się zmieniał, przestałby być Bogiem. Ale On nie przestaje być Bogiem i nadal jest Bogiem cudów. A przestaje czynić cuda pośród ludzi, gdy marnieją w niewierze, schodzą z drogi prawości i nie znają Boga, któremu powinni ufać. Mówię wam, że temu, kto wierzy w Chrystusa i nie wątpi, będzie dane o cokolwiek poprosi Ojca w imię Chrystusa i ta obietnica jest dla wszystkich aż po krańce ziemi albowiem tak powiedział Jezus Chrystus, Syn Boga swoim uczniom, którzy mieli nie zaznać śmierci, a także pozostałym uczniom w obecności Rzeszy idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim ludziom kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony a kto nie uwierzy będzie potępiony A tym, którzy uwierzą Będą towarzyszyły takie znaki W imię moje Będą wypędzać diabły Będą mówić nowymi językami I będą brać węże w ręce A choćby wypili coś trującego Nie zaszkodzi im Nakładać będą ręce na chorych A powrócą oni do zdrowia I ktokolwiek aż po krańce świata Uwierzy w imię moje a nie będzie wątpił, dam Mu potwierdzenie wszystkiego, co powiedziałem. Kto może się przeciwstawić dziełom Pana? Kto może zaprzeczyć Jego Słowom? Kto powstanie przeciwko wszechmocnej potędze Pana? Kto będzie gardził dziełami Pana i dziećmi Chrystusa? Uważajcie! Wszyscy, którzy gardzicie dziełami Pana, albowiem zostaniecie wprawieni w zdumienie, i zginiecie dlatego nie gardzcie ani się nie dziwcie ale słuchajcie słów Pana i proście Ojca w imię Jezusa o to czego wam potrzeba nie wątpcie ale wierzcie jak wasi praojcowie całym sercem nawróćcie się do Pana i pracujcie nad swym zbawieniem z bojaźnią i drżeniem przed Panem bądźcie mądrzy w dniach swej próby Wyzbądźcie się całej waszej nieczystości. Nie módlcie się o zaspokojenie swych rząd, ale proście usilnie, abyście nie ulegli pokusie i służyli prawdziwemu i żywemu Bogu. Uważajcie, abyście nie zostali ochrzczeni, nie będąc tego godni. Uważajcie, abyście nie przyjęli sakramentu Chrystusa, nie będąc tego godni. Uważajcie, abyście czynili wszystko godnie. I w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego. I jeśli będziecie tak postępować i wytrwacie do końca, w żadnym wypadku nie zostaniecie odsunięci. Oto mówię do Was, jak gdybym mówił za światów, gdyż wiem, że będziecie mieli moje słowa. Nie potępiajcie mnie z powodu moich błędów, ani mego Ojca z powodu Jego błędów, ani też tych, którzy pisali przed Nim, lecz raczej dziękujcie Bogu, że objawił Wam nasze błędy, że możecie się uczyć z naszego przykładu i stać się mądrzejszymi od nas. Oto spisaliśmy tę księgę zgodnie z tym, co wiemy i uczyniliśmy to za pomocą znaków przekazywanych nam z pokolenia na pokolenie i dostosowanych do naszej mowy, które nazywamy zreformowanym egipskim. Jeśli nasze płyty byłyby większe, pisalibyśmy po hebrajsku, ale zmienilibyśmy także język hebrajski. Jeśli pisalibyśmy po hebrajsku, nie byłoby żadnych nieścisłości w tym, co podajemy. Ale Pan wie, co zapisaliśmy i że żaden inny lud nie zna naszego języka i ponieważ żaden inny lud nie zna naszego języka, przygotował on środki dla przetłumaczenia naszego zapisu. I zapisaliśmy to wszystko, aby oczyścić nasze szaty z krwi naszych braci, którzy marniają w niewierze. I tak samo jak modlili się o to wszyscy święci zamieszkujący te ziemię, pragniemy, aby zostało przywrócone naszym braciom poznanie Chrystusa. Niech Pan Jezus Chrystus sprawi, aby stało się zadość ich modlitwom według ich wiary. Niech Bóg Ojciec pamięta przymierze, które zawarł z domem Izraela i niech ich błogosławi na wieki wieków przez ich wiarę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.